Book two. <S 2ูสิบหฤดูและอากาศป o ริรุกุยพิภ o ด้ p o r ร r ร k u i pogoda นี่คือฤดู t o s ส่งปุรรุ to są pory roku. r z d u b y m j pły, r z d u ron. Wiosna, lato. Wiosna, lato. r z d u bymaj r u j le r z d u n Jesień, i z i m a Jesień, i z i m a r y d u ron, akad ron. Lato jest gorące. Lato jest gorące. Praca tych słońce. Latem świeci słońce. Latem świeci słońce. n a W rado ron, o h my chodzimy chętnie na spacery. Latem chodzimy chętnie na spacery. Rudu nao, a karnao. Zimą jest zimno. Zimą jest zimno. W rudu nao, hima tok, lubołn t o Zimą pada śnieg lub deszcz. Zimą pada śnieg lub deszcz. W rudu nao, rał chobu bąan. Zimą lubimy siedzieć w domu. Zimą lubimy siedzieć w domu. Now. Jest zimno. Jest zimno. Płon, kamłang, to. Pada deszcz. Pada deszcz. Milomren. Wieje wiatr. Wieje wiatr. Opun. Jest ciepło. Jest ciepło. Dercat. Jest słonecznie. Jest słonecznie. Tofa pro. Jest pogodnie. Jest pogodnie. W dniu akad, ten yngrai. Jaka jest dzisiaj pogoda? Jaka jest dzisiaj pogoda? w a akad now. Dzisiaj jest zimno. Dzisiaj jest zimno. w a akad obun. Dzisiaj jest ciepło. Dzisiaj jest ciepło.